że wielu, ludzie, wielu ludziom brakuje. Ja wierzę w to, że jak się buduje budynek, to się go buduje od fundamentów. I wielu ludzi jest długo z Bogiem i pobudowali już tak naprawdę swoje domy. Ale wiecie jak się czyta Biblię, święty Paweł opowiada o budynku, budynku, który my budujemy. A chcę Wam powiedzieć, że taki, jaki budynek zbudujesz tutaj na ziemi, tak będziesz miał w niebie. Jest napisane tak. bowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyli Jezus Chrystus to jest fundament. Ale co to znaczy, to się zaraz dowiemy. Bo Jezus Chrystus, że jest fundamentem, to nie oznacza jakiegoś sloganu, jakiegoś frazesu. Jeżeli my mówimy, że Jezus jest czegoś fundamentem, posłuchajcie, to, to oznacza, że Jego nauka jest fundamentem, jego poglądy są fundamentem, Jego zdanie jest fundamentem. Rozumiesz? Jeżeli ty mówisz że Jezus Chrystus jest fundamentem, to znaczy, że ty określasz, że to, co myślał Jezus jest fundamentem, jak uważał Jezus jest fundamentem, i tak dalej, tak dalej. To jest bardzo ważne. Ktoś mówi, że moim fundamentem jest Chrystus. Mówię? Świetnie. W takim razie jesteś zdania Chrystusowego, prawda? Bo jak nie jesteś zdania Chrystusowego, to Twoim fundamentem nie jest Chrystus. To jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli, że innego fundamentu nikt założyć nie może, a tym fundamentem jest Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień Sądu bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Wiecie, że my wszyscy na sądzie będziemy. Nie na sądzie ku potępieniu. To będzie inny sąd. Już w niebie jak będziesz, będziesz osądzony. Jest kilka sądów, ja o tym nie będę teraz mówił, będę o tym kiedyś na pewno też mówił, jest kilka sądów w Biblii. I każdy z nich jest inny. Na pewno nie będziesz na sądzie przed Wielkim Białym Tronem. To jest sąd ku potępieniu. Jesteś uwolniony od tego sądu. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, zostałeś uwolniony od sądu przed Wielkim Białym Tronem, czyli ty nie pójdziesz do piekła. Ale to nie znaczy, że nie będziesz sądzony. Bo kiedy ty pójdziesz do nieba, to staniesz tam, słowo Boże mówi, przed Trybunałem Chrystusowym. To jest inny sąd. I tam. Zostanie osądzone dzieło Twojego życia. I chrześcijanie to nie lubią słuchać o takich rzeczach, jak mówią, sząd, sząd, sząd, ale mówię, to jest napisane. I to, co zbudujesz, zostanie osądzone. Jak? Przez ogień. Bóg wie jedyny, o co dokładnie w tym chodzi. Teologicy na tym zęby zgryzają. Ale może sobie wyobrazić to w bardzo prosty sposób. Jeżeli Twoje życie ma wyglądać jak dom, bo mówimy o fundamencie, tak, to teraz taki dom zostaje postawiony, dom Twojego życia przed Jezusem, rozumiesz? Jezus odpali, proszę Ciebie, miotacz ognia i przeleci po tym domu ogniem i teraz zależy z czego on będzie zbudowany. Jeżeli on będzie zbudowany ze złota, srebra lub drogich kamieni, Złoto, srebro lub drogie kamienie, trzy elementy budowy, to on wytrzyma miłtarz. Ale jak będzie z drewna, siana albo słomy, to nie wytrzyma. Nie będziemy też tutaj tych analogii się rozkładać, ale on nie wytrzyma. To nie znaczy, że cię z nieba ktoś wyrzuci. Nie! To oznacza, że Twoje życie na ziemi będzie definiowało Twoje życie w wieczności. Czyli, rozumiesz? Czyli tak jak sobie zbudujemy ten dom tutaj na ziemi, tak będziemy mieli w wieczności. Krótko powiedziawszy, jak Ty sobie zbudujesz pałac tu na ziemi, pałac duchowy, tak? Będziesz królem w duchu, królową w duchu, to Ty tak będziesz w wieczności mieć. Jeżeli będziesz dziadem tutaj, w duchu, to będziesz dziadem w wieczności. Nie dostaniesz korony, rozumiesz? I będziesz zasuwał na szmacie w niebie. Ale będziesz w niebie. Ludzie wiecie o co chodzi, religia mówi, będę w niebie, będę w niebie, halleluja mówię, tylko chodzi o to, czy Ty jesteś w stanie w ogóle pojąć, że niebo, to nie jest jakaś enigmatyczna jakaś tam przestrzeń, trawa, rozumiesz aniołki, coś tam, tylko to jest rzeczywistość inna, jakby inny wymiar, jakby inny świat. Rozumiesz? Tam się będzie żyło, kochani, wiecznie. Tam nie będzie czasu, 24 godziny, dzień, tydzień, rok, miesiąc. Rozumiesz? Tam będzie wieczność. Ci z Was, którzy nie czytali Hata, a zachęcam, żeby każdy przeczytał, to tam przynajmniej są takie, człowiek, który miał to objawienie, przynajmniej są wzmianki takie. Kiedy słyszycie objawienia ludzi, którzy byli w niebie na przykład, którzy umarli i tam byli trochę w niebie i wrócili tu z powrotem, to jakieś ułamki rzeczy do nas docierają. A więc wiemy, że to rzeczywistość jakaś. I teraz to, co Ty zbudujesz tu na ziemi, posłuchaj, tak będziesz miał w niebie. No kurczę, to taka jest prawda. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze, czyli płacą w niebie. Płacą w niebie. Rozumiesz o co tu chodzi? Czyli to nie tylko do nieba trafia, ale w niebie jeszcze Ci płacą. Za co tobie płacą? Za to coś zbudował. Czyli to co wniosłeś do nieba, zostaje od ciebie zakupione. Jezus mówi do ciebie: Co tam masz dla mnie? A ty, myk, to mam dla ciebie, Jezus. Jezus mówi: Tyle i tyle. Rozumiesz? I to rozumiesz: jest napisane, że Czy, jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Czyli dostanie figię z makiem. Tak? Panie, to czytamy słowo. Lecz On sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Czyli rozumiesz, na Twoich oczach życie Twoje spłonie? Jezus powie, ale dlatego, że krew moja przelała się za Ciebie, przyjacielu, rozumiesz? To tutaj zostań. Ale ja tak nie chcę. Ja wiecie co chcę? Ja chcę, żeby mój dom wytrzymał palnik Jezusa. Rozumiesz? Ja chcę tego w swoim życiu. To w ogóle jest, wiecie, że mnie to determinuje? Że te rzeczy, co ja robię w ogóle, to ja nie robię, dlatego po prostu, że ja, że, że, że ja nie mam co robić w życiu. Teraz wracaliśmy z tej Holandii, słuchajcie, stał taki sobie Czech, mały Czech, Holza jakiś tam, dwa dni, stał na stacji CPN-u, w jakiejś tam stacji benzynowej, czekał aż ktoś go zabierze do Berlina. Przyjechaliśmy akurat na tą stację, już miał się, trzeci dzień miał tam wegetować na tej stacji. Ale go zawinęło, zawinęła go Julita i Michał. I to Berlina mu głosili Ewangelię i puszczali mu wielkiej. Anemiczny Czech Honza, proszę ciebie, był zewangelizowany do szpiku kości i wysadzony pod Berlinem. Rozumiesz, to są różne dzieła jakieś. Wykonujemy jakieś dzieła różne. Czemu? Bo to są budulce naszego domu. Czy nie wiecie, że Świątynią Bożą jesteście że że tu Boży mieszka w Was? I to jest pytanie Świętego Pawła, który mówi o domu. I teraz, kochani, żebyśmy my mogli budować dom w ogóle, to my musimy zrozumieć, na czym polega kwestia fundamentów w tym domu. Fundamenty wiary to jest jasne, silne, klarowne i wieczne określenie jakości tego, na czym my zaczniemy budować. I ja widzę mnóstwo ludzi, którzy budują coś tam, a fundamentu nie mają żadnego. I przychodzi mały powiew życia i oni są wywaleni. Rozumiesz o co chodzi? Ile ludzi, słuchajcie, czeka na mój upadek? Bardzo dużo. Mnóstwo przestało już mnie szykanować, bo się nie mogą doczekać. Nie? Rozumiesz, oni teraz czekają, że coś się wydarzy złego, a tu się nic złego nie wydarzy. tylko lepsze rzeczy się wydarzają. Rozumiesz? To lepsze rzeczy. Dlaczego tak jest? Ja się wkułem głęboko w Bożą Ziemię. Wkułem się. I choćby wszystko runęło wokół, ja wiem jedno, ja zostanę. Ja zostanę. Wszystko może runąć, ale moje życie jest wkopane. Ja się dokopałem, założyłem fundament, proszę Ciebie i koniec kropka. Ja nie wiem, jak mi ten dom wyjdzie tutaj. Na pewno z któregoś z tych trzech materiałów zbuduję. Srebro, złoto albo drogie kamienie, tak? Dbam o to, aby to były drogie kamienie, bo chcę jak najwięcej się nachapać w nie. Jestem pazerny i musisz być pazerny na nagrodę. Jak nie będziesz pazerny na nagrodę, to będziesz chodził po tym, po tym, po tym świecie, jak taki, tak, będziesz takim przesielinem, któremu po prostu niewiele zależy na czymś. Wiecie, ja na przykład kiedyś, jeszcze powiedzmy jakiś czas temu, nie wiem, rok, dwa lata temu, jak ktoś do mnie dzwonił, to mu tak sporo rad. Teraz wiecie co, jak ktoś do mnie dzwoni i mówi, wiesz co, chciałbym wzrosnąć duchowo. Ja mówię, musisz się ze mną spotkać. Nieważne gdzie jesteś, musisz przyjechać do nas. Rozumiesz? Musisz tu być. Ja nie widzę innego wyjścia. Dlaczego? Bo ja nie mogę Tobie na odległość mówić o bardzo ważnych, fundamentalnych rzeczach. Ja nie mogę topie przez telefon rzucać jakiś tam sloganów, ludzie dzwonią do mnie, co mam zrobić, co mam zrobić, proszę Ciebie, nie wiem co mam zrobić, musisz przyjechać i zbudować fundament, weźmiemy łopaty, będziemy kopać, założymy, ugruntujemy, ubetonujemy, rozumiesz, i na tym będziemy dopiero stawiać. Dlatego fundamenty wiary, to jest coś, jeżeli w Twoim życiu one zostaną bardzo silnie zbudowane, to Ty będziesz człowiekiem niezachwianym. Nie będzie bata na tym świecie, który Ciebie będzie w stanie powalić. Taki musi być chrześcijanin, niezachwiany. Chrześcijanin musi być taką osobą, że wokół będą padały rzeczy, a on będzie stał. To jest tak jak ta, ta, ta historia z tą babcią, jak stary Chicago się spaliło, słuchajcie, e, kiedyś było całe jeszcze drewniane, tylko jeden jeden dom się nie spalił, jednej kobiety. I Słuchajcie, to są, to, to są udokumentowane rzeczy. Tak. No, to, są, to, to są różne, różne takie, takie historie. I z, nią, I z nią rozmawiali ludzie i mówią, ale to, to, to, to, to, to co Czemu Pani dom się nie spalił? To całe drewniane było to takiego. Ona mówiła, co tam się miało spalić? Ten, ten, ten stół, krzesła i ta stara Biblia? Co tam miała? Nic nie miałam. Rozumiesz o co chodzi? Co było w jej życiu? Coś w jej życiu było. Coś w jej życiu było. Był jakiś silny fundament. Silny fundament. Silny fundament. Rozumiecie? Mój znajomy opowiadał taki pastor Mirek Kulec, opowiadał taką historię, że na Podlasiu człowiek pracował przy, przy, przy wyrębie drewna, przy wyrębie drzewa. I wsadził rękę i go żmiję pokącał, w gniazdo żmiję i wsadził rękę, pokącały go żmije, facet padł na ziemię, zaczął puchnąć i ten, e, ten brygadzista, e, wiecie, mówi, kurczę, zanim się dowierzę do szpitala, mówi, nie wieź mnie do szpitala, bo ja się wykończę, ja tutaj mieszkam w wiosce dalej, mówię, zawieźmy mnie do mojej matki. Jak do Twojej matki? Przecież to... Dobra, wieź mnie do mojej matki, bo Ci tu umrę! Ten go, proszę Ciebie, na samochód do matki, proszę Ciebie. Matka może yy, nie była lekarzem, proszę Ciebie, ale zobaczyła, nawet jej powieka nie drgnęła. Popatrzyła, Panie Jezu, dziękuję, że Ty zachowujesz mojego syna, położyła ręce na niego, proszę Ciebie, natychmiast uzdrowiony. Jak przestał działać, proszę Ciebie, natychmiast, natychmiast. Stara babcia gdzieś w podlaskiej wsi, nie miała skończonej medycyny, ale stała Jezusa, co miała fundament. Fundament. Musimy być fundamentalistami. Nie charyzmaniakami. Fundamentaliści. Po prostu. Dlatego musimy...